Długo ale ciało mdłę nam, Słowo Boże mówi i pewnie tego niejednokrotnie doświadczamy i myślę, że to co najbardziej, największe rezerwy w zborach i naszych też i to naprawdę gorliwa, żarliwa modlitwa, serc płynąca z wiarą i nieustanna i aby Dom Boży był domem modlitwy. A tej modlitwy już mówimy, uczymy się, ale wiemy, że finalnie trzeba to ciało gdzieś tam pokonać, zaprzeć się i ten czas Bogu poświęcić, żeby y, trwać w modlitwie. Baweł tu wczoraj też sugerował, że mamy i tutaj rezerwy, że ta nasza modlitwa. Wiecie, różne czas doświadczyliśmy głębszych jeszcze naszych modlitw. Tak? Ktoś zaczynał i widać, że serca się jednoczą, wszyscy wchodzą i, i to płynie. tak. I musimy sami pielęgnować ją w naszym, w naszym życiu osobistym, żebyśmy mogli też tutaj jakby ją spotęgować współ, byciem razem i tych modlitw się uczymy z różnych miejsc y, Słowa Bożego i, i y, y, modlitw innych braci wierzących, świętych. Tu kiedyś, nie wiem, Paweł chyba jest jakieś purytańskie modlitwy, co? Paweł, też takie cenne. A chciałbym, żebyśmy y, sięgnęli po zachętę, naukę do modlitwy, ale nie tylko, kochani, z, z listu do Efezjan. Niedawno tam się gdzieś dzieliłem. Tym Paweł pisze do wierzących wcześniej, to będzie trzeci rozdział wcześniej. Mówi o też o modlitwie o nich, w której woła do Pana, aby Bóg otworzył ich, jak, ich serca dało im ducha mądrości objawienia ku poznaniu i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. To jest do wierzących. Modlitwa o wierzących, słuchajcie. Epafras tam wiemy, znamy, kiedy siedzieli w modlitwę, kiedy modlił się o doskonałość o jego, aby byli doskonali kolosanie i, i, i, i, po, i trwali, wykonywali Bożą wolę. A tutaj apostoł Paweł modli się z więzienia, jak wiemy, z udręk, i, i, gdzie człowiek często jest na sobie skupiony i, i z więzień dotrzymujemy nas wiele próśb o różne rzeczy. Często powołują się na wiarę ci więźniowie, ale często to są karta telefoniczna, wiecie, takie tam rzeczy. Apostół Paweł z trudnych okoliczności zanosi modlitwę innych i zobaczmy treść tej modlitwy Przejrzyjmy się w niej. Dlatego zginam kolana moj... <śmiech> przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Słuchajcie... Pewien poziom modlitwy, do których też się zachęcamy, wspieramy, tak, ale żeby Jadzi, córka zdała maturę, żeby Franek dostał pracę, tak, o zdrowie tutaj, tak. Oczywiście one się mieszczą i są elementem naszego życia. Pan prosił o wszystko. Ale one nas nie wyróżniają na tle religijnego świata. Katolicy o to się modlą, muzułmanie o to się modlą, hindusi. Zapewne też proszą o tak, swoim bałochwalstwie, różne potrzeby, swojej boginie, Boszków i tak dalej. Tu czytamy modlitwę, która wnosi nas poza tę przestrzeń, a, a otwiera, czy winna otwierać nasze oczy na coś o wiele, wiele głębszego. <śmiech> Najpierw apostoł Paweł mówi, zginam kolana przed Ojcem i no, często tu praktykujemy i zachęcamy tak, żeby ta pozycja ciała też wyraża naszą postawę wobec osoby, przed którą jesteśmy. No, najwyższy poziom uznania kogoś to jest, nie, nie klękamy dzisiaj przed człowiekiem, już z tego, żeśmy kiedyś się klękało, wiecie, przed ci z nas, którzy byli w katolicyzmie, tak, ale dzisiaj wiemy, że tylko przed Bogiem, nawet anioł y, odmówił tego gestu Janowi w objawieniu Jana, czytamy i, o tym. I, i, natomiast pamiętajmy o tym, o tym głębokim szacunku i, i bojaźni, wdzięczności. Ten gest, on, żeby on miał treść, tak? nie, nie zachęcamy się do pustych gestów, ale do, do, do postaw, czy jak przy nakrycia głowy, to też ma za tym coś stać, w, w postawie kobiety, czy kiedy klękamy, żeby to za tym stała postawa naszego serca, uniżenia, szacunku, bojaźni uznania Boga jako Boga, a nas jako tych, którzy potrzebują Jego, jego łaski. Apostoł Paweł zgina kolana, co powiedzmy że dzisiaj nie jest popularne po, po, po zborach i, i częściej spotykałem postawę ręce w kieszeni na siedząco tak, za stołem. Nie, nie, nie jakoś mini jakby to jest niesmaczne dla mnie po prostu. tak I pamiętajmy, też o tym i apostoł Paweł, myślę, że jego przykład tutaj jest, jest dobry. I bracia woła o bogactwo chwały. Według bogactwa chwały, żebyśmy my byli utwierdzeni wewnętrznym człowieku, czyli jakby skupia się na, na rzeczach o wiele ważniejszych, wiecznych, na tym, co, co ma przetrwać, co niezniszczalne, Daje myśl, nie chcę tutaj za dużo też yy, mówić, ale daje tą, yy, pod, yy, tutaj czytamy, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Nie dziwi was ten werset do wierzących? Nikt się nie, nie modlił czt yy, czterema prawdami życia i nie przyjął Pana Jezusa do serca? Nie mieszka tam już? To jest do wierzących. Widzi, widzi potrzebę ich serc. Że... To zamieszkanie Chrystusa gdzieś tam maluki, tak? I, I zdajemy, chyba nie musimy rozwijać tej tematu, czy roztrząsać różnicy między niedzielnym gościem a, a lokatorem Twego domu i mieszkania. Mieszkać z kimś, a być gościem w niedzielę, czy win, to, to są, wiemy, że inne przestrzenie. Może pewni lokatorzy by nam nie pasowali, i może czasami pewne dziedziny naszych serc nie bardzo by pasował ten lokator. Chrystus musiałby zwrócić na coś uwagę, może napomnieć, może kazać coś sprzątnąć, może byłby zdziwiony jak spędzamy ten wolny czas nasz i tak dalej, tak wiecie. Jego obecność na stałe w naszym domu niesie pewien porządek. No, jeżeli Przyjeżdża znacz, wiesz, w przypadku gościa no to robimy wszystko, żeby było ładnie, czysto i miło. I, i te, a w przypadku lokatora na stałe to już trzeba się naprawdę dostosować, żeby był pokój, żeby była radość wspólna ze wspólnego przebywania. Ech, natomiast bracia, chcę na jeszcze na jedną rzecz szczególnie zwrócić uwagę. Bo możemy się uczyć tej modlitwy i nią modlić. Ale bardziej chcę nas zachęcić do życia i walki, która nas postawi w gronie tych, którzy już to znają. Abyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Kiedy ktoś może zanieść taką modlitwę o kogoś? kiedy widzi, że jest w pewnym miejscu, a ta osoba nie jest w tym miejscu. Jeżeli nie wejdziemy w tą świętość, która wprowadza nas w głębie Bożą, w głębie życia Bożego, trudno będzie się tak modlić. Obra... Modliście się w ogóle kiedyś brata, o siostrę w tej... tak, tak? z takimi myślami? Nie odpowie... Odpowiedzmy sobie. Kiedy ostatnio o braci w zbożu, o siostry modliśmy? Żeby oni poznali głębie Chrystusa, zobaczyli ten inny wymiar, który jest w Nim, to bogactwo, które jest w Nim. Żeby tak się modlić, trzeba być w tym miejscu, kochani. To nie chodzi teraz o literalnie nauczenie się tej modli, ale zachętę dla nas, abyśmy się, żeby nasze modlitwy się podniosły, musimy znaleźć się ze wszystkimi świętymi w tym wymiarze bożym, który widzimy, nie wiem, czy ktoś brata tego, jak to ta książka, Piąty Wymiar, brat Kajfosz, nie? Ktoś czytał. No nie, nie, nie jest łatwa ta, ta jego naukowe spojrzenie, ale, ale bardzo cenne opisuje o innych wymiarach, które przestrzeniach i ich widzimy małe mamy poznania, ale to jest. Tu już są cztery wymiary, gdzie my funkcjonujemy w trzech wymiarach. Tak? Mamy szerokość, to jest szerokość, długość, nie wiem to to będzie długość, wysokość, no tu jeszcze jest głębokość. A jeszcze jest piąty, szósty, siódmy. Czyli Boże Słowo wcześniej mówi o, żeby, żebyśmy właśnie oświecone były nasze serca, byśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powoje, jaka jest bogactwo, chwały też w Chrystusie, żebyśmy mogli pogłębiać to nasze życie, nie zatrzymywali się, nie zadawali, lali się czymś na, na poziomie właśnie wymiaru doczesnego. Ale rozwijali, czy uświęcali się i to uświęcenie, zobaczcie, jaki ma kierunek. Upodobnienie się do Chrystusa, poznanie Jego miłości, ale, ale poprzez uświęcenie wchodzimy w głębie życia Bożego, w głębie poznania Jego. I to niech nas y, motywuje, zachęca, niech y, z wiarą podejdźmy do tych celów. I kiedy w to wchodzimy, Wtedy będziemy się modlić też jakby w naturalny sposób. Nasze modlitwy będą miały inny wymiar, inny, inny charakter. Nie, nie sposób trwając nie wiem, w cielesności, w grzechu czy nawet w letności, tak, zanosić taką modlitwę o, o innych braci i o siostry. Do głowy nam nie przyjdzie taka modlitwa. A kiedy jesteśmy na głębi, to Oby brat był na głębi, oby siostra była na głębi, byśmy razem tam mogli płynąć. Tak? I do tego chcę nas zachęcić. Oczywiście też do wyciągnięcia wniosku z tej modlitwy i, i, i tak, pogłębiania tej świata, ale przede wszystkim do, do wzrostu duchowego, abyśmy mogli ze wszystkimi świętymi poznawać to i poznając wtedy, mieć coś do przekazania dla, dla innych, jak i modlić się właśnie w tym kontekście o braci, o siostry w zboże, aby, aby oni też wzrastali, abyśmy mogli wszyscy razem. Apostoł Paweł nie chce zachowywać dla siebie te jakieś elitarności z tego robić. O, tu są święci, my tu mamy, wiecie, tak jak w religiach kapłaństwo się gdzieś tam wynosi i, i oni mają sakrum i dostęp do jakichś, ja żebyście ze wszystkimi, żebyśmy byli wszyscy w tym miejscu, gdzie przeżywamy głębię Chrystusa, gdzie przeżywamy głębię Jego miłości, bo Ona jest tym najwyższym topem, tak? na, na najwyższym poziomie poznania, jakbyśmy wypełnieni zostali całkowicie pełnią pełnią Bożą. Walczmy o to, bracia, i żebyśmy się właśnie rozwijali w tym kierunku, znaleźli się w tym miejscu, aby nasze modlitwy też nabrały tego charakteru ze wszystkimi, ze wszystkimi świętymi. A temu, który według mocy działającej nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie, po wszystkie pokolenia na wieki wieku.